rozmowa z naszym gościem Jakubem Sulikiem. Będziemy rozmawiać o filmach związanych z konfliktami zbrojnymi. No i mamy dla Was oczywiście jak zwykle dużo dobrej muzyki i informacji o tym, co się dzieje w Poznaniu. Iskre, jaskre, pod nimi pedzi, na nich opaskę i tak naprawdę nieważne, zamknięte, otwarte, bo nie tylko nimi Cię widzę. Unoszę ślepia, kiedy chcę coś przekazać wbijam je w punkt, jak za dużo świata mam Patrzę szeroko, bo bywają zmęczone A jak zjem dużo warzyw zielone, jak WWA Jak być powinno, mam tęczówki kolorowe Heterochromie w dowodzie nieokreślone Nie jestem oczytana i nie wlepiam oczu w wizę. To, czy mówisz prawdę i tak dość oczywiste Jak wyjdzie na jaw, to całkiem możliwe Że będę lubić to, co widzę Ha! Wiesz dlaczego to ty, twoje oczy jak do ty? Mówią więcej niż Ferrero rosze brozowe Ty masz, a ja wpadłam w ich sidła Nie spoglądam, bo się jeszcze wyda A kiedy nocą oko powieka przykrywa Mam sny o tym spojrzeniu, tyle wygrać Nie napiszę ci werby o nich pięknie Jak zweneknie na winę do bitu, tu na wesele Przez twoje oczy niebieskie z ormanial. Lepiej jem, lepiej, lepiej śpię, tak miłość znać daje. Poezji jestem słaby. Romantyczny realizm wyznaję i wiesz jedno pewne. To nie zajawy od obcowania z pięknym. Zobaczysz w moich oczach nawet, gdy zajdą bielnem. Mówię ci skręt, ja skręt, pod bez ich, na ich opaskę. I tak naprawdę nieważne, zamknięte, otwarte, bo nie tylko mi widzę. Mówię ci ciszę, ja skręt, pod bez poezji, na ich opaskę. I tak naprawdę. Moje oczy są zielone jak ten kamek ten kamek. Moje oczy są niebieskie jak to niebo nad nami Moje oczy są szare jak ten blok na parafino i patrzą w twoje, żeby sprawdzić te blaski i cienie Te maski i cele, te faski na cele Blowanie akcji na świecie Te oczy mówią wszystko, są odzwierciedleniem bani Klip na siatkówce zdobywa nagrodę grami Mami, to nie przypadek, że występują parami A parami to cud nad cudami Wystarczy ci chęci i fantazji Mi przykro że są tacy, co patrzą i nie widzą Mogłem w sumie codziennie ci śpiewać Jak muniek, potem patrzeć Jak łza spada na tafle, Ale wpadłem i zostanę na zawsze Rozumiesz? Nie muszę mówić nic, kiedy w nie patrzę Nie zmienia to faktu, że Studiuję czasem w zwierciadle własne też Ale kurde, lustra są jednak bezduszne Wgapiam się w siebie i nie mogę się ujrzeć Dlatego z tych twoich, człowieku, czytam Bo przez nie widać ciebie, choćbyś tego nie chciał Widziałem w nich odbicia jak w witrynach Widziałem w nich ostatni krzyk osiedla Widuje nierozegrane bitwy w nich Tak wyraźnie jak cztery giple i siedem pi W życie składa się ze spotkania Spotkanie ze spojrzeń Przy każdym z nich na starcie nie wiem nic Mówię mieć ja Jaskrę Pod nimi plec I na nich opaskę I tak na prawe, Nieważne zamknięte obwady Bo nie tylko nimi się widzę Mówię mieć And taking money for boss A my mamy dla was konkurs i przypomnimy wam teraz, co trzeba zrobić, żeby wygrać u nas e, dosyć fajne wejściówki. Uh -huh, ponieważ mamy dla was podwójną wejściówkę e, na koncert Dom Corleo który odbędzie się we wtorek, czyli 21 kwietnia w klubie Dwa Progi o godzinie 20. Mm -hmm. e, koncert dosyć wyjątkowy, dlatego że artysta przyjeżdża prosto z Kalifornii, czyli może, może przywiezie trochę słońca? Oby. <głos》>, może, może to właśnie się wydarzy. Tak, będziemy czekać. Wejściówka podwójna dzisiaj do wygrania na naszej antenie. Piszcie do nas SMS-y pod numerem 7148. Najpierw prefiks afera, potem wasze imię i nazwisko. I w treści SMS-a piszcie nam wasze ulubione trasy rowerowe, a może miejsca, do których jeździcie rowerem w Poznaniu najchętniej. E, jesteśmy bardzo ciekawe, co tam wymyślicie, jak aktywnie spędzacie czas właśnie na rowerze. Koszt takiego SMS-a to złotówka 23 grosze. No i do której poczekamy na te SMS-y? Do 10.50 mniej więcej, około, więc nie ma co zwlekać. Zastanówcie się, gdzie tam lubicie jeździć i piszcie do nas. Flying high I don't know how they feel People outside In search of something real And I need mine To get me started So do get me started Got to get me started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 W niedzielę o 12.30. Tylko w Radio Afera. Wieczornik w Radio Afera. W niedzielę po godzinie 20.00. Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie, Szymon Świerski i zespół Wieczornik. Autopromocja.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 Wcześniej ustaliłyśmy, jaki mamy dzisiaj miesiąc. Wcześniej nie dzisiaj, tylko ogólnie <grym> jaki jest miesiąc. Gdybyśmy tego nie ustaliły, to mogłoby się pomylić, ale ustaliłyśmy. <grym> to. Dlatego przypominamy, żebyście. Bo pojawił się też maj w naszych rozmowach, więc o. żebyście nie byli zdezorientowani, mamy kwiecień. No i mamy też nowość muzyczną, która właśnie ten kwiecień w, swojej, w swoim tytule ma. E, tak, przed nami Kamil Piwoc z utworem nic. Kwiecień. No, jest to taka właśnie troszeczkę wiosenna w takim razie propozycja od rapera, który w tym roku w sumie planuje wydać 12 utworów, co jest dosyć ambitnym projektem. Zobaczymy, jak mu ten projekt idzie. Tego nie kumałem, po co dziadek staje skoro piątej nie ma nawet, a on co dzień, jakby w zgodzie z rytuałem, rano siądzie sobie za parzy rumianek. Potem zakłada mundur, wielką sobotę strażak ma się prezentować, bo stoją w parach obok baranków z cukru, przy grobie pańskim jako warta honorowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej w Ścipski, to się go potem pytam o czym się na warcie myśli Nie wiem, o sadach jak rolnicy, a może jakby młodszy to o pannach z okolicy Albo dla zabicia nudy do tysiaka wziął policzył, a on mi mówi, że nie myślał o niczym Wow, chciałbym umieć nie myśleć o niczym Chciałbym umieć nie myśleć o niczym. Coach on fullness mówił Da się to wyćwiczyć. Da się to, da Jak kopsniesz parę stówek, zasiedzenie w ciszy. Chciałbym umieć nie myśleć o niczym. Chciałbym umieć nie myśleć o niczym. Nie myśleć o niczym. Coach on my fullness mówił da się to wyćwiczyć. Jak obsniesz parę słów, zasiedzenie w ciszy. Chciałbym po prostu słuchać ptaków Gdzieś tu w odwołku pójść do lasu na luzaku Jak na festiwalu usiąść sobie na plecaku. Słuchać jak gra kos i słuchać jak gra szpaku.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 Skoro już wszedłem na konto To mogę stąd wziąć Popłacić rachunek. Wyskakuje okno z jakąś prąbką Włąc Co ja chciałem? A, posłuchać sujki Chciałbym umieć Nie myśleć o niczym Chciałbym umieć Nie myśleć o niczym Coach on my Mówią da się to wyćwiczyć Jak obsniesz parę stówek Zasiedzenie w ciszy Chciałbym umieć nie myśleć o niczym Chciałbym umieć nie myśleć o niczym Nie zapłacę coachom, żeby to poćwiczyć Nie zapłacę coachom, żeby to poćwiczyć że Wstaję przed piątą i siedzę sobie w ciszy Teraz w Poznaniu dzieje się bardzo ważna rzecz, bo jest to półmaraton, więc jeśli już wyszliście z domu i na przykład stoicie właśnie w samochodzie gdzieś, no to pewnie już, już wiecie, że, że, że, że tak, że jest półmaraton. Wiecie co się dzieje, albo wasz tramwaj nagle nie przyjeżdża, a zazwyczaj przyjeżdża. no to właśnie nie przyjeżdża z tego Powodu. Tak, wszystko ma sens po prostu. Mhm. Życie tak naprawdę ma sens yy, i jest, jest to właśnie taka sytuacja, że jest półmaraton dzisiaj. Yy, już utrudnienia tak naprawdę yy, mogły się zacząć nawet od szóstej rano, więc yy, no, przykro nam bardzo, jeśli już was to dotknęło. Ale jeśli jeszcze się nie wybraliście z domu, a zamierzacie, to pamiętajcie o tym, że yy, no, ta trasa może wam dzisiaj trochę pokrzyżować yy, plany, bo tak naprawdę yy, gdzieś tam do popołudniowych godzin yy, jeszcze będą utrudnienia. W ruchu. Mówi się, że dokładnie do 13.00 um, będą um, problemy na ulicach, na ulicy Cmentarnej, Owczej, Złotowskiej, Bukowskiej, Bułgarskiej, um, Marcelińskiej, w okolice wokół um, Lasku Marcelińskiego, bo tam też ta y, trasa obejmuje. Um, tak. Tak, tak, ale pamiętacie, że są takie śluzy wyznaczone, co właśnie oznacza, że jako kierowcy możecie tą trasę biegu gdzieś tam przeciąć w niektórych miejscach, jeśli to będzie w porządku, także nie będzie zagrażało zawodnikom, którzy biegną. Ktoś tam wtedy nadzoruje te śluzy i będzie was po prostu przepuszczał. Możecie sobie otworzyć mapkę tego półmaratonu, na przykład na stronie właśnie poznań.pl albo właśnie dosłownie jeśli wejdziecie w jakąkolwiek stronę teraz aktualnie o półmaratonie to wszędzie jest załączona mapka i możecie zobaczyć sobie czy przypadkiem wasze plany właśnie gdzieś tam się nie mieszczą w tych okolicach gdzie półmaraton dzisiaj przebiega tak jak właśnie tutaj już powiedzieliśmy gdzieś tam do godziny tej 13.30 13 to będzie jeszcze wszystko trwało czyli jeszcze tak z 3 godzinki musicie się liczyć z tym, że tutaj no, dużo się jeszcze będzie działo jest dzisiaj dzień rowerowy, więc jeśli to Wam pomoże, to może wybierzcie rower, chociaż to nie jest takie to nie jest uniwersalna rada, bo to chyba nie do końca jest tak, że rowerem się łatwiej przemieśccie. A, też racja, to też może być trochę zgubne no mhm. właśnie, hm. ciężko, ciężko nam powiedzieć, e, ale jeśli ktoś z waszych bliskich akurat biegnie dzisiaj w półmaratonie e, to możecie śledzić jego, e, jego poczynania, jego lokalizację na bieżąco, na przykład jak wejdziecie sobie właśnie e, na stronę półmaraton, półmaratonu to tam jest taka zakładka właśnie gdzie możecie śledzić na żywo jak, jak idzie waszym bliskim I, i to jest mega fajne w ogóle, ja pamiętam że kiedyś śledziłam moją przyjaciółkę i patrzyłam, jak jej idzie, więc jak lubicie takie bajery, to, to to ogólnie polecamy bardzo. I oczywiście dla wszystkich e, uczestników życzymy im wszystkiego, co najlepsze, żeby dotarli do mety i byli z siebie dumni. My już jesteśmy z was dumni, a co dopiero e, będzie w waszym przypadku już e, na mecie. Dokładnie, wszystkim życzymy dzisiaj e, dużo, dużo siły, bo jeszcze do końca maratonu trochę zostało. Daj spokój, tu chodzę. Już chyba piętnasty raz Kiedy słyszę jak przesięgasz, że docenisz nas I znów mnie kusi ten fałsz Bardzo nie chcę zmieniać tego co znam Głupia wyszło, przepraszam Jedna z twoich ulubionych mantr Na co mi taka gra i co wziąłeś więcej niż dałeś? Radę. Przepraszam cię na dobre, nawet nie odwracaj się To już jest koniec, nie możesz więcej chcieć godzina 10.27. E, dzisiaj tak sobie myślę o tym, że e, mówiłyśmy trochę o tym dniu rowerowym. Zastanawiam się, e, czy to by się zdarzało na rowerze, gdzieś tam jeździć po Poznaniu? Po Poznaniu niestety nie. Ja tutaj nie mam roweru. Co? Nie mam możliwości. No niestety. Mhm. Ale właśnie wczoraj sobie myślałam o tym. Była taka ładna pogoda, widziałam tyle osób, które jeździło na rowerze. Myślałam sobie o tym, że jednak muszę się o to postarać. I sprowadzam rower do Poznania. To jest mój. Czyli jednak. Tak, oficjalny tutaj oficjalne ogłoszenie, muszę A. go sprowadzić. Czyli teraz już powiedziałaś na antenie, więc już teraz wszyscy będą wiedzieli, że, że to robisz i teraz musisz się dotrzymać po prostu No ja słucham. właśnie wiem, to jest ryzykowne, ale ja naprawdę to zrobię. A ty, jakie masz swoje takie ulubione trasy, bo wspominałaś mi dzisiaj, że jeździsz. E, zdarza mi się, chociaż muszę przyznać, że nie jestem szczególnie mocna rowerowo, e, ale troszeczkę, troszeczkę się ostatnio staram tak wkręcić. E, lubię tak sobie tutaj na przykład do radia podjechać, bo tu mam bliziutko i rzeczywiście zawsze fajnie e, rowerem sobie tutaj tak smyknąć przez miasto. E, ja jednak bardzo lubię, lubię Wartostradę i lubię się powarć, po, po, tak wzdłuż Warty się gdzieś tam poruszać. E, I myślę, że to jest zawsze fajna trasa. E, tak sobie myślę, że jest bardzo dużo takich miejsc, które w Poznaniu można czasami odkryć rowerem zupełnie przypadkowo. Po prostu gdzieś się trafi i mówisz wow, ale to jest jakoś niesamowite po prostu miejsce. są. No pewnie, że tak. Ukryte. A zachęcamy do błądzenia, czy spacerując, czy właśnie jeżdżąc e, rowerem. Chociaż w Poznaniu na nią ogólnie jest dużo takich tras rowerowych dlatego tym bardziej ubolewam, że nie mogę z nich skorzystać. Tak, no to właśnie w takim razie ja trzymam kciuki za Ciebie żebyś Ty jak najszybciej sobie rower sprowadziła. My pozdrawiamy jednego z naszych wiernych słuchaczy z Gdańska, który też nam napisał, że często po Poznaniu rowerem się porusza. Mam nadzieję, że Wy dzisiaj właśnie w ten, no jeszcze całkiem ciepły dzień, weźmiecie też rower i gdzieś się wybierzecie. You're hot. Stary to fanatyk kultury Opera Spotkania autorskie Wernisaże yy, Niedziela może wydawać się leniwa Ale nie w Poznaniu Nazywam się na Lewajko I pokażę wam, że w niedzielę nie ma czasu by się nudzić Przynęta kulturalna nie trzeba skanować apki. Czy też tak masz, że wychodzisz z domu do sklepu, a oni znowu nie mają Twojej ulubionej rzeźby symbolizującej upadek kapitalizmu? Jeśli też Ci się to przytrafia, to nic straconego. Mam coś właśnie dla Ciebie. Po udanym grudniowym evencie Targi Młodej Sztuki wracają do Poznania. Ponad 60 stoisk oferuje pełen przekrój sztuki. Od zinów, przez obrazy, po ubrania. Możesz nie tylko porozmawiać z artystami i usłyszeć, co stoi za ich pracami, ale też zabrać do domu coś, co poczujesz jako własne. Galeria u jezuitów w godzinach od 11 do 19. Czasem jedno zdarcie zdjęcia potrafi kosztować więcej niż cała kariera. A czasem to dopiero początek historii. Diabeł i dziewczyna to opowieść inspirowana historią Sinet O'Connor, wokalisty znanej z hitu Nothing compares to you, która przeciwstawiła się przemocy i zabrała głos w sprawie wielu skrzywdzonych osób. Wielokrotnie nagradzany reżyser Marcin Liber opowie wam o wokalistce z głosem anioła. O tych, których nazwano Dziećmi Bożymi i tych ochrzczonych mianem Benkartów Diabła. Oni też mają swoje piosenki. Teatr Nowy w Poznaniu, godzina dziewiętnasta. Autopromocja. Przepraszam, co to za tramwaj? To Soul Tram. Get down! Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro w każdą niedzielę o trzynastej. Get down! Soul Tram. tram. So, tram. Nieznane utwory znanych wykonawców. Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne. Znani nieznani. W każdą niedzielę o 18:00. Tylko w radio. Odrestaurowani.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 Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz. To jest Dexter LL. To jest Dexter jest Dexter jest Dexter jest Dexter jest The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to Dexter's two and three. But certainly, expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane, sane, sane. <laughs> needs therapy psychosomatic that boy needs therapy psychosomatic that boy needs therapy lie down on the couch what does that mean you're a nut you're crazy in the coconut what does that mean that boy needs therapy i'm gonna kill that you. boy needs therapy right, let's have a tune Hooray, that, that, that, that, that, that, that boy needs therapy he was white as a sheep and he also made false teeth Business continues below. Did below, I ever tell below. you the story about it? cowboys? And the Indians and... hump here, psychiatrists. I felt strangely hypnotized. I was in another world, a world of... 20,000 20, <laughs> 20, girls. And milkmen. Rectangles. Doing up optometrist. A man with the golden <laughs> eyeball. And um, tighten your buttocks. Or juice on your chin. And I promised my girlfriend I could... The violin, violin, violin. <laughs> Semantic. That boy needs therapy. You're psychosomatic. That boy needs therapy. Lie down on the couch. What does that mean? You're a touch. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill that you. That boy needs therapy. let's have a tune. count three. That, that, that, that, that, that boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Think of anything that talks uh, other than a person. Uh, uh, uh, uh, uh. A bird? Yeah. Sometimes a parrot talks. think of anything else uh... 11 ostatnich minut, żeby wziąć udział w naszym konkursie. No, to już jest mało czasu tak naprawdę, 11 minut. No, myślę, że jest to wystarczająco dużo czasu, żeby skleić dla nas tego SMS-a konkursowego i do nas go wysłać. Ale no, jeśli chcecie wziąć udział w naszym konkursie, to myślę, że to jest ten moment, żeby złapać za telefon. Dzisiaj do wygrania jest jedna podwójna wejściówka na koncert Dom Corleo w dwóch progach. E, to będzie wszystko we wtorek, 21 kwietnia o godzinie 20. E, I żeby takiego, e, taką wejściówkę u nas wygrać, to wystarczy wysłać SMS-a y, pod numer 7148. Mm -hmm. W SMS-ie piszecie prefix afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie, a my pytamy Was o to, jakie są Wasze ulubione trasy rowerowe. Nie tylko w Poznaniu, ogólnie, gdzie lubicie jeździć y, rowerem. Przypominamy, że koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. <muzyka> Przechodzimy do Was teraz z rzeczą, która będzie się działała właściwie za kilka dni, ale my mówimy o, Wam już o tym e, w tym momencie, bo 22 kwietnia rozpocznie się, czyli w środę, rozpocznie się remont e, na e, ulicy przylegającej do e, parku Wilsona. Mianowicie od y, wschodniego pasa jezdni przy tym parku będzie... No, ulica zmieni się na jednokierunkową. E, prace będą obejmowały odcinek ulicy Matejki od strony Grodgera do skrzyżowania z ulicą Bardwińskiego. Więc uczulamy, że tam właśnie w środę będą utrudnienia. Będziemy Wam pewnie jeszcze o tym przypominać. Do tego będzie jeszcze sporo okazji. E, dlatego słuchajcie nas i e, bądźcie na bieżąco z tym, co mamy Wam do przekazania, ale już dzisiaj uczulamy, że takie rzeczy będą się działy ja. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, zasady niechętnie dzielę się czymkolwiek obojętnie rzecz to jakaś ty człowiek. Bo to jest moje, moje, moje. O co martwię się i boję. Się i boję Oto to jest moje, moje, moje Oto martwię się i boję Będę gryzła i drapała Gdybyś mi to zabrać chciała mm -hmm. Mówię do ciebie Amatorko cudzych jabłek, idź sobie gdzie idzie, a najlepiej idź. Mówię do ciebie, amatorko cudzych jabłek, idź sobie gdzie indziej. w studiu jest już nasz gość, czyli Jakub Sulik. Cześć! Witam wszystkich, słuchaczy serdecznie. E, dzisiaj już zapowiadałam, że będziemy rozmawiać trochę o filmach związanych e, z konfliktami zbrojnymi. Tutaj będą filmy pojawiały się o Ukrainie i o Palestynie. Mhm, tak jest. E, no to co, przejdźmy sobie może do pierwszego filmu, e, czyli 20 dni w Mariupolu. E, tak jest. Swoją drogą jest to pierwszy film Oscarowy z, e, z Ukrainy. Taka ciekawostka. Mhm. E, dostało Oscara za najlepszy dokument. To jest film... Stysława Czarnowa, który opowiada o pierwszych dniach inwazji na Ukrainę w kontekście inwazji na e, obrężenia Mariu, e, Mariupola, które się niestety zakończyło tym, że Rosjanie zdobyli to miasto i okupują je po dziś dzień. E, ten film jest oczywiście bardzo wstrząsający i wręcz taki artystyczny, ale z zachowaniem godności yy, dla ofiar wojny, rodzaj takiego dokumentalnego aktu oskarżenia przeciwko y, Rosji. Ja myślę, że yy, yy, wymowny jest tutaj cytat samego reżysera, który w kontekście swojego naturalistycznego wręcz filmu powiedział prawdopodobnie będę pierwszym reżyserem na tej scenie, który powie chciałbym nigdy nie nakręcić tego filmu. Mhm, to dosyć mocne, rzeczywiście. Mhm. E, też o z kolei tutaj właśnie polski film, ale też w tematyce ukraińskiej to film pod wulkanem, tak? Tak, Damiana Kostura, ale mam wrażenie, że to jest trochę taka strefa dla strefa interesów w kontekście wojny w Ukrainie, bo nie okay. widzimy tam wojny, nie widzimy oblężenia. Mm -hmm. Mamy do czynienia z rodziną Kowalenków, taka bogatsza klasa średnia, która przyjeżdża w lutym 2022 na teneryfę na wakacje. I jak mają wracać, to się okazuje, że jest wojna. Mm -hmm. I utykają, nie wiedzą co robić, mają dylematy, cierpią na miejscu. No, także to jest taki film ukazujący, jak można być daleko fizycznie od horroru, ale bli być blisko psychicznie z nim. I, i film też porusza na przykład... To jak otoczenie to zbiera, bo się kontaktują z rodziną, z pretensje czemu wyjechaliście, mimo że wiedzieliście, że sytuacja jest napięta i tak dalej, albo no i też wymowny jest na przykład motyw migrantów afrykańskich, który się też pojawia w filmie ale też na przykład to, że ta rodzina jest patchworkowa, no, że jest ojciec dzie yy, yy, yy, jego dzieci oraz jego druga żona. Mm -hmm, mm -hmm. No dosyć, dosyć ciekawa propozycja, rzeczywiście tak jest trochę tak od drugiej strony yy, pokazany ten konflikt. E, ciekawi mnie ten film, yy, o którym mi wspomniałeś też na Poza Anteniu, że yy, jest właśnie został nagrodzony w tym roku na Oscarach i tutaj mam na myśli film Pan nikt kontra Putin. Tak, za najlepszy dokument. To jest film Davida Borensteina i Pawła Talankina. Jest to film o Talankinie właśnie, dokument o nauczycielu, który w mieście Karawasz. To jest takie miasto y, górnicze niedaleko Uralu, y, który pracował jako y, kronikarz y, y, w lokalnej szkole i wykorzystał swój zawód po to, aby sprytnie nagrać, dokumentować to, jak wygląda rosyjska propaganda, zwłaszcza szko w szkołach w kontekście... Przede wszystkim wojny w Ukrainie, to jaka jest indoktrynacja i tak dalej. Dużo takiego y, niebezpieczeństwa i ryzyka się na pewno z tym y, Na pewno tak. Nawet o, zresztą y, ten nauczyciel koniec końców w 2024 roku z pomocą właśnie Borensteina uciekł y, y, z Rosji, otrzymał azyl i y, z, zebrał ze sobą te godziny materiałów. Okej. Okay. No to, to jest dosyć poruszająca historia. Myślę, że też warto ten film y, sobie gdzieś tam zobaczyć, zwłaszcza, że jest to dosyć świeża właśnie produkcja, tak jak mówiłeś. Y, zaglądając jeszcze do tego drugiego tematu, bo tak tu jest, mówiliśmy tak o Ukrainie, a teraz o z kolei e, Palestynie. Mm -hmm. Ty tutaj zaproponowałeś taki film e, Omar jestem dosyć ciekawa, o, o czym ten film akurat opowiada. Tak, to jest film z 2013 roku Haniego Abu Asada, który był co ciekawie nominowany w 2013 roku za film najlepszy nieanglojęzyczny. Opowiada historię tytułowego Omara, który mierzy się z izraelskim opresyjnym systemem na zachodnim brzegu. No i będąc oskarżonym o zabójstwo izraelskiego żołnierza, jest zmuszony do bycia informacji który no, na zawsze odmienia jego życie. Mm -hmm. Ten film jest bardzo smutny, tragiczny, ukazuje skutki całkowicie tragicznych decyzji bohaterów które są w znacznej mierze spowodowane przez system istniejący przez kilkadziesiąt lat. No to jest dobitny dowód na to, że to się nie zaczęło wszystko 7 października 2023, że to nie jest tak, że to się zaczęło wtedy, że wcześniej była nagba, że ten system opresyjny, a Parchite, o którym mówią organizacje międzynarodowe, także, mm -hmm. także tak. Mm -hmm. e, no tutaj te filmy wszystkie są dosyć, e, dosyć takie tragiczne i dużo bardzo trudne historie pokazują. E, wydaje mi się, że podobnie jest e, z filmem e, No Other Land. Tak jest. On dostał w zeszłym roku e, film za najlepszy dokument. Mm. I to jest film o nagrany w latach 2019-2023. I on Skupia się na yy, osadzie o nazwie Mas'afer Jata w południowej części zachodniego brzegu niedaleko miasta Hebron i jest tam poruszona kwestia przymusowego przesiedlenia mieszkających tam Palestyńczyków przez izraelskie wojsko które powołuje się na wyrok Izraelskiego Sądu Najwyższego, który de facto zaregalizował pod pretekstem stworzenia yy, yy, obszaru yy, strefy ostrzału wojennego. Yy, ale po prostu te y, przesiedlenia, tak? I ten film opiera się na całej masie nagrań archiwalnych, jest mocno dobitnie ukazany bunt mieszkańców, systemowe okrucieństwo, jak y, używają Izraelczycy buldogieł, żeby zburzać te domy, jak biją Palestyńczyków, strzelają do nich ale też wymowna jest skomplikowana relacja e, twórców filmu Bazela Adry, palestyńczyka i Juwala Abrahama, Izraelskiego dziennikarza, który choć wspiera palestyńczyków, no to jego uprzywilejowana pozycja, że w każdej chwili może stąd wyjechać, no staje się jedną i po ludzku zrozumiałą kwestią sporną. No i to też jest taki film, który pokazuje dobitnie, że e, film, e, że jest e, że od lat trwa ten okrutny e, proceder na zachodnim brzegu związany właśnie z nielegalnością osadnictwem, które świece międzynarodowego prawa jest nielegalne, zarówno mm -hmm. na Zachodnim Brzegu, jak i na Wzgórzach Golan na przykład. Mm -hmm. No to myślę, że na sam koniec tak, już tak, naszej tak, tak, listy, e, jeszcze jakbyś krótko tego powiedział, bo jest też, wybrałeś tutaj też taki film, który dotyczy takiej tematyki związanej jednak z dziećmi, co jest wyjątkowo mm -hmm. też poruszające. Tak, ten film był też na Oscarach w tym roku. E, został nominowany za najlepszy film nieanglojęzyczny, nie ale nie został statuetki i to jest głos właśnie Rajab Koł Terry Benhani i opowiada o y, pracownikach Palestyńskiego Czerwonego Krzyża, którzy próbują w 2024 roku uratować sześcioletnią Hind Rajab, która została uwięziona w ostrzelanym samochodzie, kiedy właśnie bombardowano gazę. No ale niestety się nie udało. Dziewczynka została zamordowana i Film niemal ca przez cały czas dzieje się w siedzibie Czerwonego Krzyża, również nie widzimy samego ludobójstwa, a widzimy właśnie przerażonych pracowników, którzy kontaktują się z dziewczynką, która błaga, prosi o ratunek i co ważne... Jej głos, to jest autentyk, który słyszymy w filmie, to jest głos właśnie Hint Radio. Wykorzystaj autentyczny głos Hint Radio. Oczywiście nie po to, żeby żerować, tylko to, żeby bardziej dobitnie podkreślić ten horror. Je, horror. I no, no to jest kolejny przykład dobitnego ukazywania właśnie tego ludobójstwa, jakie przeprowadza właśnie skrajnie prawicowy rząd Izraela. Mhm. E, myślę, że to jest dosyć. Mocno. Mocna w takim mm -hmm. razie tutaj propozycja. Ja teraz tylko podsumuję, o czym mówiliśmy dzisiaj, czyli było 20 dni w Mariupolu, było pod wulkanem, potem Pan Nikt kontra Putin, mm -hmm. a następnie o Palestynie Omar, No Other land, i głos Hindra Dżab. Tak Ze mną jest. był Jakub Sulik. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Nie, wystarczy mi aputo. Nie stali ani pomarańczy, nie ufaj mu, pies na niego Na zakończenie naszej audycji jeszcze usłyszycie naszą ostatnią nowość i to będzie I'm a Sleep Twarz, a my się z wami żegnamy 10.57 na zegarku Byłyśmy z wami od godziny dziewiątej, no ale to już czas zakończyć Czas na nas, dzisiejszą audycję realizowała dla nas oczywiście Natalia Król, a przed mikrofonami Asia Woźniak i Jowitara Ratajczak, do usłyszenia, cześć Trwały ślad W momencie kiedy Chcę by przestała Presja Sprawia, że